Błękitna parasolka. Przed kilkoma tygodniami minęła 24. rocznica funkcjonowania Polskiego Radia Armii Krajowej Jutrzenka. Jutrzenka ma jeszcze możliwość pracowania w Eterze jeden rok. W sumie za Jutrzenką prawie ćwierć wieku trwania pod pręgierzem, pod ciśnieniem, bez środków do istnienia czy bez sponsorów, bez dochodów z reklam. W szóstym paragrafie naszej koncesji otrzymanej 24 lipca 2001 roku przez Krajową Radę Radiofonii i Telewizji zapisano Program nie będzie zawierać reklam i audycji sponsorowanych. Kropka. I tyle. Przegraliśmy w sądzie administracyjnym proces o tak zwane radio społeczne, które mogłoby być utrzymywane z darów społeczeństwa. Sąd nie zajął stanowiska w jaki sposób ma działać rozgłośnia AK bez jakichkolwiek dotacji. W naszej koncesji nr 269 łamane przez 2001-R przysłanej pocztą nie zapisano nawet, że Jutrzenka jest rozgłośnią prowadzoną przez żołnierzy Armii Krajowej. Jeden, jedyny raz przewodnicząca Wydziału Sądu Administracyjnego nazwała nas Radiem Światowej Federacji Kombatantów Polskich. Ale za tą, w cudzysłowie pomyłkę odsunięto panią sędzinę od prowadzenia naszej sprawy i od tej chwili wszystkie nasze działania prawne były przegrywane. Zrozumiałem, że praktycznie wszystkie polskie sądy nadają fikcyjne wyroki znajdując się pod absolutnym pręgierzem woli administracyjnej. Ktoś tam z resortu dzwoni do sądu i z góry narzuca charakter postanowienia sądowego. Kiedyś profesor działu elektroniki Politechniki Warszawskiej, Janusz Gronkowski, bohater okresu okupacji niemieckiej w Polsce, który po zdobyciu przez AK egzemplarza rakiety niemieckiej V2 badał systemy elektroniczne sterowania tuż przed wysłaniem jej do Londynu, powiedział mi istotną rzecz, którą zapamiętałem do dziś. W Polsce mnożyły się plagiaty prac naukowych. Zaskarżyłem pracę pewnej wysokiej osobistości partyjnej, mając niezbite dowody, że praca nie jest jego własnością, mówił Janusz Gronkowski. Tymczasem wysoki sąd odpowiedział mi na to. Posiadamy dokument stwierdzający fakt, że pozwany nie żyje. Profesor na to, że to pomyłka, gdyż przed chwilą na własne oczy widział pozwanego na klatce schodowej sądu. Sąd jednak Odpowiedział i na to zwięźle, że opiera się na przedstawionych dokumentach. o plagiat odrzucono, jednakże ów plagiat dający tytuł naukowy zaistniał. Dzisiaj pismacy na zamówienie tworzące prace inżynieryjne, magisterskie, a nawet doktorskie ogłaszają się w prasie, internecie i znajdują klientów, a dla przedstawicieli prawa sprawy te są po prostu śmieszne. Władza śmieje się z czystej prawdy, biorąc pod uwagę tylko tę prawdę, w którą sama chce wierzyć. Za PRL-u, na przykład, żeby twórca polskiego patentu mógł coś opatentować, za granicą musiał stawać przed szarżę d'affer w ambasadzie amerykańskiej i zrzec się własnej konstrukcji i własnego pomysłu na rzecz państwa. Pamiętam jak razem z profesorem Gronkowskim czekaliśmy w ambasadzie na przyjęcie przez przedstawiciela Stanów Zjednoczonych, gdyż profesor Gronkowski miał się zrzekać swoich wynalazków dotyczącej wysokiej próżni na rzecz państwa. Ja natomiast miałem do ofiarowania Polsce socjalistycznej analizacyjny mikroskop podczerwony do badań defektów krystalograficznych w kryształach półprzewodnikowych. Zrzekliśmy się z profesorem tej wynalazczej własności. Ponadto ja jeszcze w resorcie maszynowym zażądałem uzyskania patentu na mikroskop od Związku Radzieckiego. Urzędnikom w Ministerstwie Przemysłu Maszynowego oczy zaczęły wychodzić z orbit na moje żądanie. Jak to od Związku Radzieckiego pytali? To przecież herezja. Jednak byłem uparty, a jeden z urzędników dla hecy zapytał przedstawicieli ZSRR, czy nie udzieliliby Polsce patentu na mój mikroskop. Proszę sobie wyobrazić, że odpowiedź była na tyle pozytywna, że ZSRR postanowiło, że udzieli patentu, jeśli moje urządzenie mikroskopowe dostanie potem również patent amerykański. I dostałem ten patent amerykański, tyle że sprawa wzniosła się na wyżyny decyzji ministerialnych i ministrowie, bojąc się patentu w ZSRR, postanowili sprawę zakończyć i tym sposobem sprawa upadła. Nie będę opisywał, jakiej nagany premier Jaroszewicz udzielił ministrom i dyrektorom departamentu. Drodzy słuchacze, władza socjalistyczna dawnego PRL-u, chociaż trochę poszarpana, Czuje się i dzisiaj całkiem nieźle i z całą pewnością trwa, starając się zmienić to trwanie na pieniądze. Jeśli się to uda, to trwanie zamordyzmu zmieni się na trwanie właścicieli banków, właścicieli olbrzymich połaci ziemskich, właścicieli wielkich zakładów produkcyjnych. Przebiegłość i chytrość współczesnych aferzystów jest nieskończenie wielka". Ja tymczasem pisząc do Państwa ten fragment błękitnej parasolki, zastanawiam się, czy pojęcie prawdy absolutnej, tej wiernej, może być zachowane w naszym umyśle jako wartość, do której należy dążyć chociażby asymptotycznie. Piszę do Państwa z mojej osady mniszka. Dochodzę już 77 roku życia i niosę za sobą ciężki bagaż przeżyć. Proszę Państwa, właśnie teraz, gdy piszą tę parasolkę, jest już po północy. Pierwszy program Polskiego Radia nadawał przed chwilą muzyczkę. Prezenter naszej państwowej najpierw pochwalił się, że muzyczka dostała takie szampańskie określenie jako wspaniała, a za chwilę dostał informację, że ktoś prosi o wyłączenie z anteny Polskiego Radia tego strasznego brzęku, który rani uszy i mózg ludzki. Ale ja, słuchając uważnie owej muzyczki, twierdzę, że ów brzęk był naprawdę doskonały i całkowicie mieścił się w obszarach brzęków z pominięciem harmonii muzycznej. Ale już dawno przeszliśmy z artystycznej muzyki w dziedzinę absolutnej nijakości muzycznej. Tuż przed północą nasza radiowo-muzyczna znakomitość pan Kaczyński sprowadził do sali kongresowej znakomitych artystów i wykonawców z najszlachetniejszymi głosami i umiejętnościami. Chwała im za to. Gdyby śpiewali w studiach Polskiego Radia, gdzie specjaliści potrafią ustawić mikrofony, byłoby wspaniale. Ale transmisja z sali kongresowej wypadła koszmarnie. Mam na myśli, że radiowo... Dźwięki wyszły koszmarnie. A powodem była nieumiejętność posługiwania się sprzętem radiofonicznym, a w szczególności nieumiejętnym ustawieniem mikrofonów nagłaśniających. Ja tu sobie tak piszę do Państwa i chyba przysnąłem na chwilę, bo zegarek wskazuje już szóstą rano. Na antenę radia wkracza pani Danuta Żelechowska i Jan Zagozda. Będą wspomnienia pisane dźwiękiem. Mijają lata, zostają piosenki. Jestem oburzony, ale słucham uważnie. Jest rok 1945. Pierwszy program nadaje sympatyczną melodyjkę pod tytułem Srebrna Radiostacja, czyli ta radiostacja uruchomiona w Raszynie w 1945 roku. Z układu całej audycji wynika, przynajmniej ja odnoszę takie wrażenie, że niepodległość Rzeczpospolitej wkroczyła na ziemię polską właśnie w 1945 roku. Ja w tamtym czasie uciekłem właśnie z niewoli niemieckiej. Przebiłem się przez front zachodni, następnie amerykański i zakwaterowałem się w Haren Ems, tak zwanym Maczkowie. Tam uczęszczałem do pierwszej klasy liceum polskiego. Miałem miejsce w internacie. Po przebytym obozie w Lamsdorfie, koszmarnym, głodowym obozie oraz ucieczkach i tułaczkach kaszlę strumykami krwi. Mam gruźlicę. W szkole nie przyznaję się do choroby, jednakże lekarz z dywizji generała Maczka widzi moją chorobę i rozkazuje mi, abym udał się natychmiast do szpitala. Trzymają mnie w Meppen, gdzie podają mi cudowny lek, penicylinę, której dostaję końskie dawki. Nie chodzę do szkoły, jednak przed stratą roku w szkole ratuje mnie niezła znajomość fizyki, chemii i matematyki. Gdy jestem w szpitalu, dostaję z Polski list, w którym mama pisze, iż ojciec został rozstrzelany. Domyślam się, że za udział w bitwie warszawskiej. Nasze gospodarstwo w Łękpelin jest zajęte przez dyrekcję Fabryki Mirkowskiej. Do pomieszczeń dworskich wprowadzili się pracownicy fabryki, a matka z siostrą żyją w opłakanych warunkach. Po przeczytaniu listu postanowiłem natychmiast wrócić do Polski". Wracam okrętem, na którym kapitan radzi mi, abym zdjął mundur i wrzucił go do wody. Mówi, że za papierosy odda mi ubranie cywilne. Radzi jeszcze, abym mówił, iż byłem w Niemczech na robotach. Posłuchałem się go. Wróciłem do Polski cało, jednakże nie było łatwo. Szwedzkie aparaty rentgenowskie mało obrazkowe wychwyciły moją chorobę płuc, gdyż miałem już częściowe zwapnienia. Kiedy wróciłem do Polski, był rok 1946, a w Polsce nastąpiły wtedy ciężkie lata. U mnie zaś nauka i praca, praca i nauka oraz przede wszystkim pomoc mamie i siostrze. Do dziś nie wiem, jak podołałem temu wszystkiemu, a przecież zawsze pracowałem na pełnym etacie i studiowałem zawsze na studiach dziennych, nigdy wieczorowych. Ale ale zagłębiłem się znów we wspomnienia, kiedy miałem pisać o nowym 2005 roku i piosenkach, które puszczało Polskie Radio pewnego poranka. Piosenka z 1945 roku zatytułowana Srebrna Radiostacja rozpoczyna okupację sowiecką, a nie wyzwolenie Polski z panowania niemieckiego. Niech autorzy programu zatytułowanego Mijają Lata zostają piosenki, nie przekręcają historii Polski. Proszę o to bardzo. Andrzej Cielecki